Księga Sędziów, szósty rozdział. Przeczytamy dwa wiersze z tego szóstego rozdziału, a następnie przejdziemy do siódmego rozdziału. Tutaj tylko, aby przypomnieć miejsce, w którym zostawiliśmy Gedeona, przeczytajmy wiersz 34 i 35. Lecz Gedeona ogarnął duch pański tak iż zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Wtedy rozesłał posłańców do wszystkich Manasesytów i również ci zebrali się wokół niego. Wysłał też posłańców do Aszerytów, do Zebulonitów i do Naftalitów i ci wyruszyli na ich spotkanie. Jak pewnie pamiętacie, ci z was, którzy tutaj regularnie przychodzą Bóg objawił się Gedeonowi powołał go na wybawcę swojego ludu po siedmioletniej niewoli pod jarzmem igienitów Dał mu różnego rodzaju znaki i potwierdzenia tego, że faktycznie to on do niego przemawia i że to on go powołuje i ostatnio tutaj patrzyliśmy na tą całą kwestię runa i upewniania się o woli Bożej przez Gedeona. Czytamy tutaj, że Gedeon, gdy na niego duch pański stąpił, czy tak jak już mówiliśmy, to wyrażenie tutaj w języku hebrajskim oznacza, że duch święty założył sobie Gedeona jak rękawice. Takie dosłowne jest tłumaczenie tego wiersza. A więc tutaj jakby wyposażył go i zamierzał go używać. Gedeon rozsyła posłańców do tych północnych plemion, gdyż te wydarzenia mają miejsce na północy Izraela. I te, południowe, te północne plemiona tutaj Gedeon wzywa na pomoc. I jak zobaczymy w siódmym rozdziale, w sumie zgromadziło się przy nim 32 tysiące osób. A więc dosyć pokaźna liczba, jak na, wiecie, siedmioletnia niewola pod tym, tym jarzmem Midianitów, głód i kiedy ludzie słyszą, że Bóg objawił się Gedeonowi, bo przypuszczam, że tak to wyglądało, że ci posłańcy, którzy poszli, to, wiecie, musieli powiedzieć, kto to jest ten Gedeon. Nie tak wiecie, że tam jakiś, że Gedeon was wzywa. Oni tam, jak on sam sobie powiedział, że jest najmniejszym tam w domu swego ojca i to jego plemię takie małe, to, to, to z pewnością nie było tak, że oni tam poszli i oni, jak kto to Gedeon? A z, z jak to teraz mamy do niego przyjść? To prawdopodobnie oni poszli i Gedeon posłał ich z tym, co Bóg im objawił. Tak jak widzimy w innych tych przypadkach, kiedy Bóg powołał Mojżesza. To Mojżesz poszedł być powiedział, Bóg Izrael objawił mi się i powiedział, co Bóg mu powiedział i czego Bóg oczekuje. Przypuszczam, że to było podobnie, że Gedeon tych posłańców rozesłał z tą nowiną o tym, co się wydarzyło w jego życiu, jak to Bóg mu się objawi, jak to Bóg go powołał, jak Bóg dał mu znaki, dał mu potwierdzenie, że tak, że, że wybawi ich, że nadszedł czas, żeby Bóg wyzwolił ich spod ręki tych Midianitów, którzy zabierają te wszystkie ich plony. I czytamy, że ci ściągnęli z tych plemion i w sumie 32 tysiące osób się zebrało. I w wierszu pierwszym siódmego rozdziału czytamy Jerubal, to jest Gedeon, wraz z całym swoim zastępem wstał wcześnie rano i rozłożyli się obozem u źródła Harod. Zaś obóz midiańczyków miał na północ od wzgórza morę w dolinie. Więc tak jak takie miejsca czytacie, to zawsze zachęcam, żeby wziąć atlas biblijny i tam zobaczyć, gdzie to było, gdzie to było, żeby jakoś tak sobie bardziej to przybliżyć, bo to, wiecie, to nie jest Bachowa gita, która dzieje się w jakimś, nie wiadomo jakim świecie i nie wiadomo co tam za jakieś miejsca i krainy i nazwy, tylko to się dzieje w miejscu, które do dzisiaj można zlokalizować i można zobaczyć, gdzie to jest i można jakoś sobie bardziej to wszystko wyobrazić i tak wtedy staje się to takie realniejsze. A więc wyobraźmy sobie Tą, tą sytuację tutaj. Jerubal, pamiętacie to drugie jego imię? Znaczy co? Walczący z Balem. Tak? To, to jest Gedeon. A Gedeon to co to oznacza? Jeszcze pamiętacie? To dawno już było. Gedeon, pamiętacie? Mam nadzieję, że nie zapomnicie takiego imienia typowego. Terminator. Tak? Ten, który ścina. Ten, który niszczy. To jest jego imię. Gedeon. A więc Jerubal to jest Gedeon wraz z całym swoim zastępem, z tymi wszystkimi wcześnie rano, zwróćcie uwagę na to, wstali, nie spali do południa jak niektórzy, ale wcześnie rano, wcześnie rano, mówiąc, czas ruszać. Tutaj Bóg nas powołał, Bóg dał znaki, nie ma co się ociągać, nie ma co zwlekać, idziemy ustawić się w miejscu. Tak? I rozłożyli się oboz, obozem u źródła Harod. To znaczy lęk, drżenie. I się okaże później dalej, dlaczego tak to miejsce się nazywało. I na północ mieli obóz Midianczyków w dolinie. Czyli mogli tam na nich z góry patrzeć i widzieć tą całą hordę Midianczyków. A Midianczyków, jak się później okaże w ósmym rozdziale, było ile? Sto 35 tysięcy. Czyli jakie mamy tu proporcję? Kto o matematykę zna? 1 do 4 mniej więcej. 1 do 4 jest proporcja, tak? Czyli na jednego Izraelity przypada 4 milieńczyków. A czytamy, że milieńczycy jeszcze mieli tam tych wielbłądów bez liku. I nie wiemy jak byli uzbrojeni. Nie czytamy tu żadnych ich wozach żelaznych ani niczym ta takim ale możemy znowu sobie tutaj myślę na podstawie tego, co już czytaliśmy wyobrazić, że ci z Izraela nie byli zbytnio dobrze wyposażeni po tych siedmiu latach bycia w niewoli bycia w opresji że tam może mieli jakieś dzidy może mieli jakieś tam narzędzia rolnicze ze sobą, które tam jeszcze im przetrwały które gdzieś schowały nie była to jakaś wielce uzbrojona po zęby armia i patrzą na tych w dolinie 135 tysięcy u nas 32 tysiące. Hmm. Jak bracia, siostry byśmy się czuli w takiej sytuacji? Jak byśmy y, y, się modlili w takiej sytuacji, gdybyśmy w takim miejscu się znaleźli? Myślę, że wielu modliłoby się Panie, poślij nam jeszcze więcej ludzi bo Pan Jezus nawet powiedział, że jeżeli jakiś król wyrusza na wojnę z drugim i tamten ma większą armię, to mówi czy nie raczej będzie starał się o pokój z nim raczej niż ruszał na konflikt, bo generalnie jest taka zasada, że jak masz mniejszą armię i stajesz przeciwko większej armii, to co? Są małe szanse, że wygrasz. Takie są ogólne, militarne zasady że większa armia ma z zasady przewagę nad każdą mniejszą armią. A więc myślę sobie, że wielu z nas, gdybyśmy tam byli w tym tłumie Gedeona, patrząc na, to, na te zastępy milionitów, chcielibyśmy, żeby Pan Bóg jeszcze, jeszcze innych pobudził, żeby jeszcze więcej nas było, żebyśmy tutaj w ogóle mogli stawić czoła tym, tym zastępom. Bo to zadanie... Owszem, Pan Bóg powiedział, że wyda, że tego, ale no, jak nas tak mało, to czy, czy, czy, czy my sobie poradzimy? Wiecie, taki, to, jest, to jest normalne ludzkie myślenie. tak? No Jak inaczej byśmy po ludzku mieli myśleć? My zawsze myślimy w takich kategoriach, żeby wiecie, coś zrobić wielkiego dla Boga, żeby czegoś dokonać takiego zatrząsnąć tym światem, coś coś, coś skórach, to co? Potrzebujemy więcej ludzi, tak? Potrzebujemy więcej pieniędzy. Potrzebujemy więcej jakichś talentów, jakichś możliwości. Potrzebujemy po prostu więcej. Nieprawdaż? Żeby więcej wskórać. Przecież Bóg nie może nas użyć, kiedy my jesteśmy tak nieliczni i tacy słabi i tak mało utalentowani. Może? Nie. Myślimy sobie, nie, my potrzebujemy więcej ludzi, więcej talentów, więcej, więcej, więcej, więcej, a wtedy czegoś dokonamy wielkiego zbory duże, wiecie, które mają dużo ludzi i mają różne możliwości, to oni coś mogą zrobić. Ale my, czy my możemy coś zrobić? My potrzebujemy więcej, więcej, więcej, żeby coś móc zrobić. Tak, tak sobie myślimy. Ale czyż nie jest tak w Bożej ekonomii, że Bóg robi taką dysproporcję między możliwościami a zadaniami do których powołuje żeby ludzie patrząc na te zadania uświadomiali sobie że oni w ogóle nie są w stanie tego zrobić i żeby w takiej sytuacji co? szukali tego który może coś zrobić. Żeby nie myśleli, że oni są w stanie, że mogą tylko to, żeby sobie uświadomili, że są za słabi, żeby to zrobić, co do czego Bóg ich powołuje, że są za mali, że są i żeby szukali tego, który może. I żeby jak się coś już stanie, to żeby nie było wątpliwości, kto to zrobił. Ci Izraelici mogli patrzeć na te, na te, na te zastępy tych Milianitów i myśleć, nas jest za mało na to zadanie. Ale Bóg z nieba ma zupełnie inną perspektywę. Jak ten Wigta niedawno zaśpiewał Z nieba to wszystko wygląda inaczej. Dobrze zaśpiewał. Dobrze, tutaj dobrze zaśpiewał. Z nieba to wszystko wygląda inaczej. I im się wydawało, że ich jest za mało i że potrzebują więcej. A co Pan Bogu się wydawało, że ich jest za dużo. Tak? Panu Bogu i dobrze mu się dawało, że ich jest za dużo. Że ich jest za dużo. Zobaczcie. I rzekł Pan do Gedeona. Wiecie, tutaj Gedeon myśli sobie, no dobrze, że Bóg znowu ze mną będzie rozmawiał, tak? Bo może coś mi teraz powie, skąd tu więcej ludzi wziąć. coś. I Bóg rzekł do niego ale jakże się go to on zdziwił, kiedy Bóg do niego powiedział. Bóg mówi tak. Zaliczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając sami się wybawiliśmy. A, tu jest problem. Tu jest problem. Oni mogli myśleć sobie, że ich jest za mało, a Bóg mówi, za dużo was jest, za liczny ten zastęp, żeby dał go co? Bo potem pomyślicie, że to wasze takie te marde zastępy, ale żeście daje rady tym minęcikom, że wy tutaj... I co? Zamiast mnie uwielbić, zamiast zobaczyć, gdzie tak naprawdę to zwycięstwo, to wy bardzo szybko zaczniecie siebie wynosić. Bardzo szybko zaczniecie głowy podnosić i sobie pomnik postawicie i powiecie jak patrzcie jak to my zrobiliśmy, jak to my tam pokonaliśmy jak my A taka jest nasza zdolność taka jest nasza, takie są nasze i Bóg wie o tym, jakie są nasze serca Bóg wie o tej pysze, o tej dumie o tej chęci wywyższenia siebie samych i chociaż Bóg nam da błogosławieństwo, to my tak to przedstawimy, tak to powiemy, że i troszkę dla nas też w tym wszystkim jest chwały i że trochę też my, przecież to nie sam Bóg, ale przecież to my razem z Nim tutaj współpracowaliśmy i nam też tutaj się dziękuję należy i nam też się pochwała należy i nas też tutaj trzeba docenić i zauważyć nie, tylko Pan, Pan Bóg, tak, Bóg oczywiście, tak, religijnie go tutaj powiemy, że to On, ale nie zapominajcie też, że ja tam byłem, tak, że i coś tutaj dla mnie jest. I Pan Bóg wie o tym, jakie jest ludzkie serce. I mówi, nie, tak was, tak tak tutaj was nie wybawi. za dużo was jest. Za dużo. A. Wiecie, to jest zasada Boża. To jest sposób, w jaki Bóg w całym tym upadłym świecie działa dzisiaj ze względu na ludzką pychę. Żeby, kiedy On coś czyni, żeby nie było wątpliwości, że to On uczynił, aby żaden człowiek nie pysznił się przed Jego obliczem. I ktoś słusznie zauważył, że my nigdy nie możemy być zbyt mali, żeby Bóg nas używał. Wiecie o tym? Nigdy nie możemy być zbyt mali, żeby Bóg nas używał. Ale co? Możemy być zbyt dusi. Tak. Nigdy nie jesteś zbyt słaby, żeby Bóg cię mógł użyć. I nigdy nie masz za mało, żeby Bóg mógł się w tobie uwielbić. Ale co? Możesz być za duży w swoich własnych oczach. Możesz być zbyt silny, możesz być zbyt pewny siebie. I wtedy Bóg cię nie może używać. To jest wielka zasada, którą obyśmy usłyszeli dzisiaj. Oby Bóg dzisiaj ją zaszczepił w naszych sercach. Im większa dysproporcja między naszymi możliwościami, a tym, do czego Bóg nas powołuje, tym większa pewność, że jeśli to się stanie, to nie ma wątpliwości, że to Bóg uczynił, a nie my. Dlaczego Bóg pragnął, aby nie było wątpliwości i nie było pomyłki co do tego, kto zwyciężył i tą bitwę? Wierzę, że Bóg ma na celu dwie, dwie kwestie. Po pierwsze, tylko Jemu należy się chwała. I Bóg nie podzieli swojej chwały z nikim kiedy Bóg czyni swoje dzieła, Bóg pragnie, aby człowiek rozpoznał to i uwielbił go tak, jak należy go uwielbić. I niczego sobie nie przypisywał, co do niego nie należy, ale co należy do Boga. I po drugie, Bóg chce, aby Jego lud nie polegał na sobie samych i na swoich możliwościach, i na tym, co posiada, i na tym, co może, ale żeby polegał tylko na Bogu. Tylko na Bogu. Żeby cała ufność Bożego Ludu była w Nim i w Jego mocy. Jeśli nasze zwycięstwo, jeśli nasz sukces uczyni nas pysznymi, uczyni nas polegającymi na sobie samych i uczyni nas niezależnymi, to nasz sukces i nasze zwycięstwo dokona większych szkód, niż gdybyśmy ponieśli klęskę. Czyż nie jest tak? Czyż nie lepiej nam byłoby lepiej upaść na nos i płakać przed Bogiem, i uniżyć się przed Bogiem, i pokutować przed Bogiem, i doświadczyć Boga w naszym uniżeniu, niż odnieść sukces i pysznić się i sądzić, że to nasza ręka to uczyniła, że to myśmy sami siebie wybawili. Że to my tego dokonaliśmy. I teraz my jesteśmy tacy niezależni. My jesteśmy tacy mocni. tak wiele możemy. No jest taka historia. Dobrego króla w Izraelu. Który dokonał wiele dobrych rzeczy. Których, przez którego Bóg cudownie działał. Ale który zapomniał o tych słowach które apostoł Paweł kiedyś powiedział, kiedy tak troszkę zapędził się, mówiąc o tym, co Bóg przez niego uczynił. I mówi, wszakże ja więcej pracowałem, wszakże ja więcej cierpiałem, ale dodaje, wszakże nie ja, lecz łaska Boża. No, apostoł Paweł wiedział, gdzie się zatrzymać, kiedy tam musiał z tymi swoimi przeciwnikami powiedzieć im, co Bóg przez niego uczynił. Ale jest historia pewnego... Dobrego króla Który niestety u kresu swego życia Zapomniał O tym kto Dał mu to wszystko Kto tak wiele w jego życiu uczynił W drugiej Księdze Kronik W 32 rozdziale Czytamy o Dobrym królu Hiskiaszu Myślę, że wszyscy znacie Czy przetnęliście się z jego historią i wiecie jaką wielką reformę dokonał jakie wielkie zwycięstwa Bóg dał mu oglądać i czytamy w wierszu 22 32 rozdziału drugiej księgi Kronik tak to Pan wybawił się Skiasza i mieszkańców Jeruzalemu z ręki Sanheryba króla asyryjskiego i z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i użyczył im pokoju ze wszystkich stron. A więc tutaj wyraźnie czytamy, że kto to zrobił? Nie Hiskiasz ale to Pan, Jahwe, Bóg to uczynił. Wielu przynosiło wtedy do Jeruzalemu dary dla Pana. Zobaczcie, widzieli, że to Bóg, tak? Dary dla Pana, ale co? A klejnoty. Dla Hiskiasza. Widzicie? Ludzie umią docenić tych, których Bóg używa. Przynajmniej niektórzy. I docenili Hiskiasza. Przynosili mu klejnoty. Przynosili dary dla Pana, a klejnoty dla Hiskiasza, króla ludzkiego. Od tego czasu, co? Wysoko był ceniony przez wszystkie narody. Wszyscy sobie cenili Hiskiasza i mówili, O, ten Hiskiasz wiecie jaki on mądry wiecie jaki on silny, wiecie jaki on zwycięstwo, no, nawet ten okropny Sanherib się wycofał tak, chociaż miał taką wielką armię i oblegał i dawał się, że nie ma szans że tu jest wszystko przegrane a jednak ten Hiskiasz, ten Hiskiasz ten Hiskiasz i o tym Hiskiaszu opowiadali i go zaczęli cenić o tak, Hiskiasz, Hiskiasz i co? w tych dniach Hiskiasz co? śmiertelnie zachorował a, Pan Bóg mówi, no to koniec Hiskiasza śmiertelnie zachorował ale Hiskiasz modlił się do Pana był pobożnym człowiekiem, modlił się modlił się i Pan go wysłuchał, Czy i dał mu cudowny znak Bóg go uzdrowił, Wiecie, dał mu jeszcze 15 lat życia. Ja tam w innej w księdze, możecie w Królewskiej przeczytać dokładnie szczegóły, jak to wszystko, bo Izajasz też o tym mówi w swojej księdze. Jednak co? Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. też gniew Boży spadł na niego, na Judę I na Jerozolimę Zobaczcie bracia i siostry Ta historia ma dobry koniec Ale w tym momencie się zatrzymamy Żeby ten nasz, nasz punkt tutaj wyjaśnić tak? Że kiedy Bóg Uczynił wielkiego Wielkie dzieła dla Hiskiasza Kiedy Bóg wywyższył Hiskiasza To Hiskiasz Zamiast wywyższyć Boga Zamiast dziękować Bogu Zamiast odwdzięczyć się Bogu I powiedzieć Bóg i wszystkim o Boku opowiadać i, i mówić do Boga, dziękujcie Jemu. Nie, nie, ja tutaj Jego narzędziem jestem, to Bóg łaskawie posłużył się No To Hiskiasz jednak na ten głos, wiecie tych ludzi, tych, tych klejnotów tych, tych historii, które krążyło w Hiskiaszu, tak przyjemnie było słuchać tego wszystkiego i jego serce powoli, powoli zaczęło wspijać się w pychę i nie oddzięczył się Bogu nie uczcił Boga tak jak Go należało uczcić doświadczył w swoim życiu kary i na swój kraj sprowadził karę a więc bracia, siostry jeszcze raz powtórzę to że nasze zwycięstwa nasze sukcesy w których my nie dostrzeżemy Boga i nie uczcimy Go tak jak Go należy uczcić mogą stać się dla nas większą szkodą Niż nasze porażki i nasze upadki Bóg tak działa spośród swojego ludu aby uświadamiać nam naszą słabość a jednocześnie możliwość doświadczenia Jego wielkiej, wielkiej, wielkiej mocy w naszych słabościach. Bóg, patrząc na nas, czego Bóg oczekuje? Czego Bóg szuka w nas? Bóg szuka tego, żebyśmy na Nim polegali, żebyśmy do Niego rgnęli, żebyśmy w Nim pokładali ufność. On szuka w nas siły, on nie patrzy na nas i patrzy, kto tutaj jest silny, kto tutaj jest mocny, kto tu jest wysokiego rodu, kto tu ma pieniądze, kto tutaj, żebym ja mógł żyć. Czy takich Bóg szuka? Czy nie czytamy raczej, że co sobie Bóg wybrał? To, co było jakie? U świata niskiego, słabego, wzgardzonego. To sobie Bóg upodobał. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie szuka naszej siły. Bóg nie szuka naszej wielkości. Bóg nie szuka naszej liczebności. Bo to nie jest potrzebne, żeby dokonać swoich dzieł. Bóg szuka tego, żebyśmy Mu uwierzyli, Żebyśmy byli ludźmi wiary, którzy na Nim będą polegać, którzy Jemu będą ufać, którzy będą całkowicie od Niego zależni w całej swojej słabości i nędzy. I kiedy On do czegoś nas służyje, nie przypiszemy tego sobie, ale przypiszemy to Jemu. I oddamy Mu należną chwałę i cześć. I Jego tylko uwielbimy, I Jego tylko wywyższymy. A nie będziemy sobie chwały kraść z tego, co On przyjął nas i przez nas. Zwróćcie uwagę tutaj w naszym fragmencie, w tym drugim wierszu. Bóg to wyraźnie, kiedy nowisz, na samym początku mówi. Zaliczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał, wydał mi w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie i powiada, powiadając sami się wybawiliśmy. Tak by było. Niby Bóg o tym dobrze wiedział. Ktoś, kto coś takiego mówi, ktoś, kto twierdzi, że sam siebie wyratował, sam siebie wybawił, objawia w tych słowach swoją ignorancję i swoją pyszną, głupią dumę. Natomiast ten, kto mówi tak jak apostoł Paweł, wszakże nie ja, lecz Paska Boża działająca we mnie. Ci, którzy mają taką postawę w sercu i na których ustach są takie słowa, ci rzeczywiście mają oparcie w każdej najbardziej przerastającej ich sytuacji. Ci rzeczywiście mogą mieć spokój i mogą mieć ufność w najbardziej przerastających ich konfliktach. Dlatego, że oni nie polegają na swojej sile, która jest ograniczona i na swoich możliwościach, które się kończą, wcześniej czy później, ale polegają na tym, który jest wszechmocny, którego moc nie ma granic, którego możliwości nigdzie się nie kończą, ale który czyni wszystko, co tylko zechce. I ci, którzy są świadomi jego możliwości, i ci, którzy na tych możliwościach polegają, a nie na sobie samych, nie muszą bać się w żadnej sytuacji. Nie muszą lękać się i obawiać się żadnych przeciwników. Choćby to były największe armie i choćby przeciwników było daleko więcej. Dlatego też Bóg chce zachować nas przed taką postawą takiego, wiecie, gratulowania samym sobie i polegania na samych sobie. A więc tutaj Bóg próbuje Gedeona i jego zastępy czegoś nauczyć. I wierzę, że zostało to zapisane też, tak jak jest napisane, dla naszego pouczenia, abyśmy i my czegoś się z tego nauczyli. Że nie musimy, wiecie, obawiać się bycia mniejszością. Nie musimy obawiać się swojej małej liczebności. Jakkolwiek pragniemy rosnąć jakkolwiek modlimy się o wzrost jakkolwiek wierzymy, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął i chcemy, żeby ci biedni ludzie wokół nas nawrócili się i żeby ten Kościół, który Bóg tu powołał do życia był jak największy to jednak z drugiej strony musimy strzec się przed takim myśleniem że wielkość wiele znaczy przed tym się musimy strzec bo to co wielkie w oczach ludzi niekoniecznie jest wielkie w oczach Boga i niekoniecznie to, co my postrzegamy za sukces, jest sukcesem w oczach Boga. I niekoniecznie Bóg potrzebuje czegoś wielkiego. A jedno, nie, niejednokrotnie wierzę, że wielkość ludzkich działań, wielkość ludzkich organizacji, wielkość ludzkiego rozmachu zupełnie przesłania Boga i przesłania Jego chwała. Widać tylko tych ludzi, ten ich rozmach i te ludzkie możliwości. Zobaczmy, w jaki sposób tutaj Bóg skurczył armię Gedeona. Wiesz, trzeci. Bóg dalej mówi do Gedeona. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał. A więc nie tak wiecie, że coś tam powie do pierwszego szeregu, a ci z tyłu się co on tam mówi, nie? Tak im powiedz głośno i wyraźnie im powiedz, żeby wszyscy usłyszeli. Każdy jeden. Co ma im powiedzieć? Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. Wróżacie sobie? Gdy on staje przed tymi 35 tysiącami, tam nie ma jakichś innych, może tylko 32 tysiącami, dzięki. I mówi, kto się boi, kto się trzęsie, bo takie to słowa są. To słowo lękliwe, znaczy trzęsący się, jak się trzęsiesz, mówi, to do domu, zawracaj, tak? Tchórze wszyscy do domu. No tak nie powiedział dokładnie, ale no, taki sens taki jest, tak jest, taki sens. I Wreszcie stoicie tam między tymi trzydziestoma i kto, wasz generał mówi, jak się boisz, to do domu. Zabieraj się. Kto się boi? Zawracać. Ja bym myślał sobie, wiecie, ze wstydu bym nie zawrócił, nie? Tam bym stał, gdyż się trząsł, tam teraz... Przyszedłem tutaj te nie no będę stał tam, tak? No, chociaż się boję, to, to zostałem. No gdzie teraz zawracać? Ale co? Zobaczcie. Co tu czytamy? I dokonał, gdy on przeglądu, wskutek czego zawróciło zastępów 22 tysiące. A pozostało 10 tysięcy, co? dwie trzecie, mówi ja się często ja się boję ja do domu i dwie trzecie zawróciło wróci sobie coś takiego, gdy on musiał, Ja no, coś się dzieje, on mówi, że myślał tak jak ja że i oni tak, no chociażby ze wstydu się nie ruszą czy coś a tu dwie trzecie do domu idzie dwie trzecie, on myślał sobie że wiecie, cztery do jednego to jest, to jest poważna sprawa a teraz ile się zrobiło? 10 tysięcy do 135 tysięcy, jaki to proporcja? 13,5. 13 na jednego teraz się zrobiło. Ktoś słyszał was o takim, takim planie? Ktoś widział takiego generała, który by tak postępował? Ktoś z was yy, słyszał, żeby wiecie, gdzie tak do żołnierzy tak powiedzieć, jak się boisz, to do domu się zabieraj, tam nie musisz nam iść. To tak wojnę prowadzi. Co to za szok musiał być? Dlatego Gedona, kiedy zobaczył taką, taką liczbę odchodzącą. Ale to pomyślmy sobie o tych, którzy, którzy zawrócili przez chwilę. Wiecie, nikt ich tam siłą nie ściągnął. To wszystko byli ochotnicy. Tak? Oni usłyszeli to, to, to wezwanie i sami przyszli ochotnie, kiedy on tam nikogo łańcuchami nie przyciągnął. Nikomu tam, wiecie, nie, nie ten nie nakazu nie przysłał jakiegoś glejtu, że jak nie to do więzienia pójdą cierpieć, że, że jak nie przyjdą. To ochotnicy byli wszyscy. Ale wiecie, jak tam stanęli na tej górze i zobaczyli tych medianitów w dole, to nagle cała ich ochota <Jeffrey> przemieniła się w trzęsące nogi, w trzęsące ciała i myśleli sobie ludzie, boy, my nie mamy szans w ogóle. Idziemy tutaj przeciwko tej hordzie tych milionistów z tymi wielbłądami. I tak jest, tak jest bracia, siostry. Wielu ludzi, jak coś dobrego bo jest, że, że słuchajcie, misja jest, trzeba tam wspierać, trzeba tam coś robić. To, to lecą, wiecie, chcą się modlić, chcą wspierać. Ale jak przyjdzie co do czego, jak trzeba już tą stówę wyłożyć co miesiąc. o, co, zaczynają myśleć troszkę inaczej. Już wiecie, już ten tak, tak, tam pastor mówił, że to będzie błogosławieństwo, będzie, będzie, ale teraz trzeba konkretnie już wiecie, wyjąć te pieniądze z portfela i dać na tą misję. To już jest cięższa sprawa. Tak. Jest wielu, którzy, wiecie, tak na wezwanie chętnie ruszają, tak tacy są ochotni, nawet przyjdą i bracie, będziemy to robić ale jak zobaczą, że tutaj trzeba z tymi brudnymi dziećmi coś robić że tutaj trzeba, wiecie, z tych pijaków trzeba jakoś przyjąć że tutaj trzeba pójść i narazić się, że ktoś ci w twarz plunie, że coś ci powie na ciebie uuu, to wtedy zaczyna się inne rozważania, wtedy zaczynają się. Wtedy już ta ochota, wiecie, tak już nie jest taka gorąca jak na początku. Kiedy nagle się okazuje, że owszem, Bóg coś obiecał, owszem, tutaj coś, jakieś zwycięstwo, tutaj ma być wyzwolenie, tutaj... Ale teraz to, to, to ryzyko przecież. To ja muszę coś zaryzykować. Ja mogę coś tu stracić, ja mogę to oberwać, ja mogę jo. tego ja się nie spodziewałem. Widzicie, mamy wiecie, jest taka, taki, jak to się mówi, taki sumiany zapał, tak? Jest taki, taki, taki gorący ogień na początku, ale potem jak człowiek popatrzy na realność, z czym to się je, nie pomyślał na początku, że nie policzył, że to będzie to, a nawet jeśli liczył tak wtedy w takim farworze, tak czasami, wiecie, tak, tak się inaczej liczy niż jak się już stanie twarzą w twarz przed tym wezwaniem. I wtedy zaczynają się nowe kalkulacje. I tutaj widać, że ci dwie trzecie tej armii już wiecie, już, już nie było chętnych. Już nie było chętnych. Wcześniej byli chętni, tak? Pójdziemy za Gedeonem. Tam Bóg mu się objawił, Bóg do niego przemówił, jak Bóg z nami, ktoś przeciwko nam. Pokonamy ich! Ruszyli! Odważnie, chętnie, tak! Ale potem patrzą... Eee... A gdzie ten sąsiad? Czemu ten nie przyszedł? A tamten też mógł przyjść? To co, ja się będę narażał? A czemu więcej nas nie ma? Tylko nas 32 tysiące się zebrało, nie? Już tak można... My... Nie, że nas aż... Tylko więcej nas powinno było przyjść. Tamten nie przyszedł, tamten nie przyszedł. To czemu ja mam teraz się narażać? Nie, gdybym mówi, że można do domu... To ja za torby i do domu szybko, tak? Z powrotem. A? Tylko nadarzyła się okazja, tylko furtko otworzył. Już chętnie dwie trzecie się zebrało. My możemy sobie tu się uśmiechać. Tak staram się to opowiadać w taki sposób. Ale co z nami, bracia i siostry? Jak przed nami stanie staną wyzwania? Jak nam przyjdzie zapłacić cenę. Jak nam przyjdzie to, czy tamto zrobić tak naprawdę, to co? Gdzie jesteśmy? Czy, czy faktycznie jesteśmy wierni temu że, że to wiemy, że to jest miejsce, gdzie Bóg nas powołał, że Bóg chce, żebyśmy to robili, czy, czy, czy po prostu teraz wtedy już szukamy jakiejś wymówki, szukamy jakiejś drogi. Gdyby tylko tak jakoś można było się z tego teraz wykaraskać, gdyby tylko tak jakoś można się było z tego tak pozbyć, gdyby tylko była taka okazja, że uuu, jak to dobrze tak się stało, no, że ja już nie muszę tego robić, że już nie muszę się poświęcać, że już nie muszę tego czy tamtego. Jak to dobrze, że tak to właśnie poszło. <grych> Udało się. No, nie musiałem już się tutaj tym męczyć i kawać się. Teraz się zrobiło 13 do 1, czyli 14 do 1. Czy, czy, czy, czy czytaliście kiedyś w Biblii, że gdzieś jeszcze indziej coś podobnego miało miejsce? Czy to tylko jedyna taka sytuacja? Adaś kiwa głową. Gdzie tak jeszcze było? Gdzie tak jeszcze się stało? byli 1 do 450. A, no tak, ale ja myślę o tym, że tak, że tak taką, tą Bożą Armię, tak, tak, że ktoś tak rozpuścił, że tak powiedział, jak, jak się boicie, to do domu wracajcie, czy, czy coś, coś na coś w tym stylu, czy, czy to była taka jednorazowa sytuacja tutaj, że Bóg coś takiego tylko nowi, powiedział, że to była jakaś taka ogólna zasada, którą Bóg wyznaczył dla swojego ludu, czy to było tak jednorazowe, co? A, no to zobaczmy. Piąta księga Mojżeszowa. Tam tych piątych Mojżeszowych tu mało to czyta, nie? To tak się nie wie, co tam jest napisane. Piąta Mojżeszowa, dwudziesty rozdział. Zobaczmy, co tutaj napisano. Piąta Mojżeszowa, dwudziesty rozdział. Czytajmy, co tutaj Pan Bóg powiedział do swojego ludu. Gdy wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom, i zobaczysz, że koni, wozów wojennych i wojska jest u nich więcej niż u Ciebie, to nie bój się ich, gdyż ja jestem z Tobą, Jahwe, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. A gdy już Będziecie mieli ruszyć do walki Wystąpi kapłan Przemówi do ludu i powie do nich Słuchaj Izraelu Ruszacie dziś do walki Przeciwko waszym nieprzyjaciołom Niechaj nie upada wasze serce Nie bójcie się Nie trwóżcie się I nie lękajcie się ich Gdyż Jahwe Bóg wasz idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi nieprzyjaciółmi, aby was wybawić. A więc tu mamy to samo wezwanie. Tak? Bóg będzie z wami, za was. Nie patrzcie na to, ile ich jest. Nie bójcie się, nie lękajcie się tej hordy. Bo Bóg jest z wami. Jeśli Bóg jest z wami, to co? Ktoś przeciwko wam? Jeśli Bóg jest z nami, to jesteśmy większością. Choćby tamtych było 50 razy więcej. Ale dalej co? Czytajmy. Następnie i czwarty Gdyż Pan Bóg wasz idzie z wami Aby walczyć za was Z waszymi nieprzyjaciółmi By was wybawić Następnie przemówią do wojowników nadzorcy Tak Jeżeli ktoś z was zbudował nowy dom A jeszcze go nie poświęcił Niech wróci do swojego domu A będzie zginął w walce I by ktoś inny go nie poświęcił Brzacie sobie takie prawo dla żołnierzy? Tak Bóg mówi. Bóg się nie martwi o to, że ich będzie mniej. Bóg się wcale nie martwi, że będzie mniej tych żołnierzy. Mówi, ktoś ma dom, dopiero co zbudował jeszcze. Wracaj do domu. Wracaj do domu. Po co masz tutaj na wojnie myśleć ciągle o tym wołmu, że nie zdążysz, że jeszcze tam chciałeś ten, chciałeś się jeszcze ożenić, jeszcze chciałeś, jeszcze coś tam chciałeś to czy tamto. Wracaj, wracaj. Wracaj do domu. Tutaj mych... Bóg chce mieć tylko tych, którzy będą myśleć o wojnie i o tym, co tutaj przed nimi jest. I wystarczy. Mówi, tak, wracaj. A jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce. Wraszacie sobie, że Pan Bóg daje takie prawo, jakby mówi, czy was będzie 10 tysięcy, czy was będzie 5 tysięcy, czy was będzie 2 tysiące, to wszystko jedno. I tak ja zwyciężę. No, tak, tak to brzmi, nie? Bo mówi, ktoś ma jakieś tam inne sprawy, to do domu, do domu. I co dalej? A jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą Zobaczcie, nawet dla tych ma też tutaj za Miejsce Jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął Niech idzie z powrotem do swego domu Aby nie zginął w walce I ktoś inny jej nie pojął Ale z mówi Ci zakochani, ci zaręczeni Ci co tam wiecie Z głową w kumurach Do domu, do swoich ukochanych Wracajcie, wracajcie I jeszcze nie koniec Dalej zobaczcie i niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak. Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu. Niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje. A więc tutaj mamy dokładnie to samo, co Gedenowi Bóg powiedział, tak? Jak się mówi boisz, to idź do domu i nie strasz innych. Jak ty się trzęsiesz, i Ty się lękasz, to, to, to niepotrzebny jesteś na polu, na polu bitwy, bo tylko innych będziesz denerwował swoim strachem. Nie wiem, czy kiedyś przyszło Wam coś robić z kimś, kto wiecie, w ogóle nie wierzył w sukces tego, co się uda. Że, że, że wiecie, nie widział w ogóle tego, że, że Bóg coś może uczynić, tylko widział ciągle przeszkody, widział ciągle przeciwności, tylko widział ciągle te, te, te, te niemożności, te niemożliwości. I, i, I wy mówicie, Bóg nas powołał tego. Bierzemy się do tego. A oni, no ale zobacz, ale tu, ale zobacz, a tam, a co z tym? A jak my sobie sprawdzimy, jak to się stanie? I tak po prostu ciągle się boi, ciągle się to lepiej, żeby w ogóle zabierał się i poszedł, bo tylko denerwuje Cię. To żał na pomoc takiego żołnierza. A i takich dziesięciu byś miał w obozie? To, że tam, wiecie, siedzą w rogu i, i te wszystkie swoje strachy, tak jak Mojżesz ciągle ma z tym do czynienia, wiecie. Co tam, jak jest jakaś przeszkoda, co jakieś tam, jakieś coś nie tak poszło, to oni już o tych ogórkach z Egiptu gadają, już tam o tych czosnku, już tam Bóg nas tutaj wyprowadzi, że nas pozabija, że pustyni naszycie. I ciągle, ciągle się boją, ciągle się wystraszeni. Już tam ci i walczy. Ciągle jakiś, jakiś, jakiś strach, ciągle jakiś lęk, ciągle jakaś obawa, żadnej wiary, żadnego zaufania. I Bóg mówi, nie potrzeba mi takich w mojej armii. Nie potrzeba mi takich. Jak się boisz, to zabieraj się do domu. Ja chcę tylko tych, którzy wierzą. Którzy ufają, że ja dam to zwycięstwo. I że to ja się uwielbię. Bez względu na to, ile Was będzie. Ilu Was zostanie, tyle Was użyję. Hmm? Myślę, że tutaj Bóg coś próbuje nam bardzo, bardzo ważnego powiedzieć. Strach i lęk jest przeciwieństwem wiary. Ktoś powiedział, że strach jest niewiarą w przebraniu. Hmm? Tak. Jeśli Bóg się do czegoś powołał, ja nie mówię o jakichś rzeczach, wiecie, takich tam yy, życiowych, że jakiś tam jest normalny, jakiś strach, mówimy tak w kontekście tego, o czym tutaj dzisiaj rozważamy. Tam, że Bóg nas do czegoś powołuje. Bóg coś nas, nam w swoim słowie mówi, masz tak żyć, masz tak postępować, masz tak robić. I jeśli my w obliczu wyzwań życiowych. Kiedy wiemy, że powinniśmy tak robić, bo Bóg tak nam mówi w swoim Słowie, boimy się i ten strach paraliżuje nas. I ten strach sprawia, że, że zaczynamy się trzęść, zaczynamy podważać. Czy mamy tak robić, czy nie mamy tak robić? To co to jest? To jest niewiara. Że Bóg, jeśli tak powiedział, to też nas uzdolni do tego, żebyśmy to zrobili, do czego nas powołał. To jest niewiara. W to, że Bóg użyje nas chociaż jesteśmy słabi, chociaż nas przerastają te wyzwania, chociaż faktycznie po ludzku rzecz biorąc, nie mamy szans na powodzenie, ale my nie mamy podchodzić do życia po ludzku rzecz biorąc, ale mamy podchodzić jak? Przez wiarę mamy żyć, tak? Sprawiedliwy nie będzie żył po ludzku rzecz biorąc, ale będzie żył z wiary, z wiary, z uf w ufności, że Bóg w swojej mocy w swoich możliwościach użyje nas i poprowadzi nas i przeprowadzi nas ku swojej chwale oczywiście stojąc przed taką armią stojąc przed takim wyzwaniem jakieś emocje lęku są naturalne i Gedeon zobaczymy później dalej też miał taki Gedeon y, później Bóg mówił do niego jak się boisz to idź tam zobacz do obozu więc Gedeon się też trochę nadal bał ale co nie zabrał się z tymi dwudziestoma dwoma tysiącami tylko został i przypuszczam, że wielu z tamtych innych też, wiecie, obawiało się tutaj stojąc przed taką horną, stojąc przed takim zdaniem. Ten lęk jakiś towarzyszy, to nie był lęk, który by ich paraliżował, który by ich prowadził teraz do, do odwrócenia się od tego, do czego Bóg ich powołał. To nie był lęk, który by prowadził do nieposłuszeństwa temu wezwaniu, które usłyszeli, że Bóg ich wybawi, że Bóg ich użyje, że Bóg ich powołał do tego, żeby jednak przez nich wybawić. tu nie chodzi o to, że wiecie, ktoś nie ma w ogóle żadnego odczucia lęku ale raczej co zrobimy z tym lękiem czy ten lęk nad nami zapanuje czy my ten lęk doprowadzi nas do nieposłuszeństwa Bogu czy my raczej będziemy bardziej bali się Boga strach przed Bogiem jest najlepszym lekarstwem na wszelkie inne lęki jeśli boimy się Boga to to nas uleczy przed strachu przed ludźmi to nas uleczy z wszelkiego innego strachu jeśli prawdziwie będziemy mieli w sercach bojaźń, tak Pan Jezus nam powiedział, bójcie się jednego. Tylko jednego bójcie się. Tego, który może waszą duszę zatracić w ogniu wiecznie. Tego się bójcie. Boga mamy się bać. Boga. I tylko Jego mamy się lękać. I jeśli mamy ten strach w sercach, ten bojaźń przed Bogiem, żeby Jego przykazań nie złamać, żeby Jemu się nie okazać nieposłusznym, wtedy możemy za psalmistą powiedzieć Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? Hmm? Jeśli mamy wiarę w Boga, jeśli mamy lęk przed Bogiem w naszych sercach, nikogo się nie musimy bać, niczego się nie musimy bać w tym świecie. My strach będzie przychodził, ale te lęki będą przychodzić i my musimy wtedy się w Bogu wzmocnić. W Nim znaleźć otuchę, w Nim znaleźć pokrzypienie, w Nim znaleźć posilenie. Nasze głupie myślenie jest takie, że więcej jest zawsze lepiej. Ale Bóg, jak już powiedzieliśmy, szuka bardziej jakości niż ilości i tak, jest, tak tutaj swoje prawo dla swojego rodzaju chciał tylko tych, którzy faktycznie w Niego wierzą i chciał takim dać zwycięstwo a ci wszyscy inni, którzy mają jakieś inne sprawy ważniejsze na głowie, domek żony, męża jakieś tam inne sprawy dla nich są, wiecie, ważniejsze pierwsze, to domu, to dom. nie potrzeba takich wojowników na Bożym polu Bo chce mieć tych którzy są tylko zainteresowani żeby teraz pójść tam, gdzie Bóg ich posyła i zrobić to, do czego Bóg ich powoła i w takich Bóg zainwestuje chociażby ich było niewielu, chociażby było ich kilku Dzisiaj Pan Jezus powołał sobie dwunastu tylko. I co? Dwunastu. Tak mało sobie powołał. Jeden z nich to jeszcze był łotr. Oszust. Strajca. A jednak, dzisiaj zobaczcie jaki jest owoc z tych jedenastu. Jakże Bóg uczynił wiele przez taką garstkę tych prostaków. Niewykształconych, na których Żydzi patrzyli z pogardą. I co to za nieuczeni Prostacy. Skąd oni to wszystko mają? Nie byli w naszych szkołach. Ździwieni. Hmm? Wierzę, że to wezwanie zapisane w V Księdze Mojżeszowej, powtórzone przez Gedeona, powinno być naszym wezwaniem w Kościele. Tak. Z jednej strony mamy zapraszać wszystkich do królestwa. Z jednej strony mamy pójść i powiedzieć, każdy, kto pragnie, niech przyjdzie że zbawienie jest dla wszystkich, że drzwi są otwarte że Jezus nikogo, kto do niego przyjdzie nie wyrzuci, ale co? musimy powiedzieć, ale jak przychodzicie to, to, to, to, to policzcie koszty wiecie, nie możemy ludziom tylko mówić o miodzie, nie mówiąc im o goryczy ale musimy powiedzieć im, że życie chrześcijańskie to jest zaparcie się same w siebie i wiecie, możemy po jakiejś słodkości opowiadać. I możemy, wiecie, jakieś cuda obiecywać tylko. I możemy tylko, wiecie, o tych pięknych rzeczach mówić. I możemy mieć wielu ochotników. Nie wiem, czy nam by się udało tak w sposób zgromadzić, ale może by się udało. Niektórzy tak gromadzą. Opowiadają tylko, wiecie, o, o samych takich rzeczach. I ludzie chętnie tego słuchają żadnej krytyki i grzechu, żadnej jakiejś, żadnych wezwań do czegokolwiek. Po prostu tylko piękne obietnice, tylko piękne rzeczy. I są niektórzy jak muchy na lepsze, coś takiego łapią. Ale kiedy wzywamy ludzi do Królestwa Bożego, to mamy im zaprezentować prawdę o Panu Jezusie Chrystusie. Że jeśli chcemy iść za Jezusem, to Jezus da nam życie to życie obfite. Tak, tak obiecał i tak jest. To jest prawdziwe, prawdziwa obietnica. Da nam życie i to życie obfite, ale, mówi, w prześladowaniach. Ale w pośród nienawiści. Ale dźwigając jarzmo, chociaż lekkie i brzemię, chociaż słodkie. Tak? Czyli musimy jednym i drugim powiedzieć prawdę, nie okłamywać ich, nie obajkować ich, że będzie wszystko wspaniale i lekko i łatwo. Nie, trzeba powiedzieć prawdę, aby od razu na początku policzyli koszta. Pan mi nie ma co zaczynać budować dom, jak nie policzysz kosztów. Się zastanów dobrze, czy jesteś gotów, czy chcesz. I Bóg mówi w swoim słowie prawdę. Nie, nie, nie mami nas jakimś fałszywym obrazem, ale mówi nam prawdę. I mówi, posłuchaj i wybierz. Wybierz życia, abyś żył. Wybierz życia, abyś żył. Niektórzy obawiają się, że służba Panu Jezusowi Chrystusowi jest zbyt radykalna. Nie chcą pozbyć jakichś swoich ukrytych grzechów, jakichś swoich nieprawości. Inni są właśnie, e, e, obawiają się tego, że będą wyśmiewani, że będą w pogardzie, że będą w hańbie. E, inni znowu e, mają tak właśnie dużo tego bogactwa, jak ten, jak ten młodzieniec, czy niekoniecznie aż tak dużo i, i się obawiają, że będą musieli zbyt wiele poświęcić i zrezygnować. Inni znowu e, obawiają się prześladowań. E, różnych rzeczy ludzie się boją. I nie mogą być dobrymi żołnierzami Jezusa Chrystusa. A wezwanie Bożego Słowa jest do nas walcz. Wstaczaj dobry bój wiary. Życie chrześcijańskie to jest walka. To jest walka. To nie jest bajka. To nie jest lekkie życie. Ale jeśli chcemy iść za Jezusem, to będziemy w Jego armii. Będziemy walczyć. Będziemy mieli ciągle przeciwniku. Będziemy mieli ciągle jakieś ataki na siebie. Nasze życie będzie pełne wysłań. I trzeba walczyć. I Pan Jezus mówi od razu, jak nie jesteś gotów, w ogóle nie chodź za mną. Nie chcę brać swojego krzyża, w ogóle się nie zabieraj. To nie jesteś mnie godzien. Nie ma co, żeby w ogóle za mną chodzić. Nie ma co. Nie potrzebuję takich żołnierzy. którzy, wiecie, mają sumiany zapał, a potem uciekną z pola bitwy. To tylko wstyki, hańby mi przyniosą. I poza to tysięcy chrześcijan, dawcy Nie, nie potrzeba takich mu. Więc to jest poważne wyzwanie, chcie bracia siostry. I wielu, jak słyszę coś takiego, e, to ja, ja sobie idę, to idź precz krew Twoja na Twoją głowę, człowieku. Jeśli nie chcesz życia, chcesz wybrać śmierć w swojej wygodzie, w swoich przyjemnościach, w swoich rozkoszach tego świata. Twój wybór, człowieku. Ale jeśli chcesz życie, jeśli chcesz życie prawdziwe, to wiedz, że to będzie Cię kosztować. Ale warto. Bo jest wielka zapłata. I nie ma w ogóle co porównywać Twoich ziemskich tutaj wyrzeczeń w obliczu chwały, która jest nagrodą dla tych, którzy są wierni. Ten strach tutaj widzimy w tej całej historii, jest, jest, jest tutaj wielkim elementem, jest strach i lęk y, tych ludzi, którzy odchodzą. I tak jak powiedziałem, to miejsce, które tam, przy którym oni tam się zgromadzili, y, to właśnie oznacza lęk i drżenie. I tak zastanawiam się, y, na jakiej podstawie to miejsce otrzymało tę nazwę, czy właśnie otrzymało ją przy tej okazji, czy już wcześniej miał taką nazwę. Czy, to, czy zostało nazwane tak W wyniku tego strachu, który ogarnął tych Izraelitów Czy później strachu, który padł, jak zobaczycie Na tych wiem. Ale było to miejsce jakoś Naznaczone lękiem i strachem I Bóg chciał, żeby taka była nazwa Żeby ludziom przypomnieć o tym Jakie strach ma konsekwencje Jakie są rezultaty strachu Który panuje nad człowiekiem I jeszcze Zobaczmy króciutko na sam koniec, jak Bóg dalej zredukował resztę. I to już za długo się nie będę rozwodził. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny. Właściwie sobie, już zostało ich 10 tysięcy, a Bóg mówi, jeszcze zaliczne. Zaliczny. Sprowadź ich w dół, nad wodę, a zamiast Ciebie ja ich tam wypróbuję. O którym ci powiem, ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodą. Wtedy rzekł Pan do Gedeona. Każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłoptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł pan do Gedeona, przez tych trzystu mężów, którzy chłopali wodę, wybawię was i wydam milieńczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie. Każdy do swojej miejscowości. Rzadźcie sobie? Co za rozwiązanie. I tutaj niektórzy, wiecie, dopatrują się jakichś prawdopodobnych. Ja tutaj słuchałem przeróżnych możliwości. Co to oznaczało, że ci tam chłeptali, a ci tam y, pili, wiecie, prosto. I, i, I patrzę, że już czas mój dawno minął, więc nawet nie zamierzam Wam przedstawiać tych różnych ciekawych pomysłów, jakie ludzie mają. I może kiedyś usłyszycie jakichś kaznodziej, którzy Wam powiedzą na takie możliwości, jakie można z tego wysnąć. Ja osobiście po tych wszystkich wysłuchaniu tych przeróżnych, przeróżnych, przeróżnych interpretacji dochodzę do wniosku, że tutaj według tego słowa Bóg suwerennie powiedział za dużo i ja teraz się, ja, ty, ja teraz, ty, ty już, tych, tych tamci już poszli, ci co się bali, a teraz ja jeszcze suwerennie oddzielę tych i to ja Ci pokażę, ilu ja potrzebuję. I Bóg sobie wybrał tych 300, tak? Nie, nie, nie. Trudno mi jest obronić te wszystkie możliwości interpretacji, bo jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej i zupełnie to wszystko jakoś się nie, nie trzyma tutaj tego całego fragmentu i trudno jest z tym to zobaczyć arbitralnie zupełnie. Można tutaj nadawać przeróżne jakieś symbole itd. Tak Chociaż może jakiegoś już już cieka nadzieję, co się spodoba jego symbolika i jak coś dobrego z tego się, to weź nie jestem, chwała Bogu. W każdym razie zostało ich ilu? 300 w końcu, tak? Z 32 tysięcy zrobiło się 300. Taka teraz proporcja? O, teraz trzeba Filipa tutaj, nie ma, by się matematyczną wygrał, by nam policzył. Proporcja wynosi 1 do 450 tysięcy. 1, co ja mówię? Do 450, tak? 1 do 450. Na jednego Izraelita teraz przypada 450 milionów. Taka jest proporcja i Bóg mówi, teraz jest dosyć was teraz mi się podoba was zastęp przez was, was wydam taką małą grupkę potrzebuje, żeby tych te 135 tysięcy milionów rozgromić na wszystkie strony ha myślę, oni się wtedy musieli czuć ci 300 wiecie, zostali tam i Gedeon mówi, reszta do domu A myślę, Gedeon musieli mieć wiarę w tego człowieka albo po prostu myśleli co on wyrabia z nami tutaj Właśnie hmm? sobie coś takiego, wiecie, w zborze, coś, coś takiego się działo, to myśleli, coś, coś tutaj się pokręciło, gdyby pastor przepędzał ludzi gdzieś tam, wiecie, i mówi, precz tą, wy tacy, ludzie by poszli, obraził ludzi, co on wyraja? było nas już tak dużo, było tak fajnie, już tak, tak, wiecie, było nas słychać, już coś się działo tego, no, Gdzie nas, my znowu zostali znowu taka mała grupa, nie? Przepędził wszystkich, hmm? Tak byśmy się. No tak byśmy myśleli. Po ludzku no, więcej to lepiej, nie? No, Im więcej tym lepiej, nie? No, niekoniecznie, niekoniecznie. Czasami trzeba, których przepędzić. Słowo, że wyraźnie nam mówi. Wy usług kwas z siebie. kwas. Nie potrzeba kwasu. Nie potrzeba fałszywych wierzących w Kościele. Nie potrzeba fałszywych chrześcijan. Którzy, wiecie, chcą mieć religijność, ale nie chcą mieć życia z Chrystusem. Którzy, chcą jakoś mieć jakieś spokojne sumienie, ale nie chcą nic zrobić dla Boga, nie chcą żyć dla Boga, tylko będą siedzieć w Kościele. Przecież takie. Nie potrzeba takich. Nam jest zawsze przykro, kiedy ktoś odchodzi. My zawsze cierpimy, kiedy jak ktokolwiek dojdzie, Bo myślimy o ich duszy, myślimy o ich zbawieniu, o ich życiu wiecznym. Ale z drugiej strony, Lepiej, że odeszli, niż by mieli i siedzieć z nami, będąc fałszywymi w wierze. Nie, nie mając prawdziwego serca dla Chrystusa, nie mając miłości dla Niego, nie będąc gotowymi, żeby coś zrobić. To są tacy ludzie? Są tylko hańbą. I, I Słowo Boże wręcz nam nakazuje takich ludzi wykluczyć spośród siebie. Którzy nie chcą żyć pobożnie, a którzy chcą być w Kościele. Nie. Takich należy wykluczyć z Kościoła, usunąć spośród siebie. Ludzi, którzy chcą trwać w grzechu i nie chcą się upamiętać i nie chcą żyć pobożeni a więc zostało ich 300 i Bóg przez tych 300 wydał ich dzisiaj oczywiście, już nie przeczytamy tego i nie omówimy tego zwycięstwa na to musimy poczekać jeszcze jakkolwiek na sam koniec już jeszcze kilka tylko myśli nie mogę tego przeoczyć. Prze prze Bóg sam redukuje nasze siły niejednokrotnie tak jak tutaj w tym przypadku ale też zobaczcie, że Bóg nam nakazuje nam nakazuje stanąć w miejscu słabości. Bóg każe nam posługiwać się metodami, które po ludzku rzecz biorąc narażają nas na ryzyko, narażają nas na porażkę i naradzają nas na niepowodzenie. Pozwólcie, że podam kilka prostych przykładów. Weźmy dzisiejszego współczesnego biznesmena w naszym kraju. Człowieka, który prowadzi własną działalność gospodarczą, który prowadzi swój biznes. Do czego Bóg go wzywa? Bóg go wzywa do tego, żeby kierował się prawem, które panuje w danym kraju. Żebyśmy byli posłuszni, płacili podatki tak jak trzeba. Żeby był uczciwy. I żeby też w swoim, w swoim interesie, w swoim biznesie baczył na dobro swoich partnerów i swoich klientów. Żeby nie kierował się tylko swoim własnym zyskiem, ale też tym, żeby nikogo nie oszukać, nikogo nie, nie zedrzeć z niego skóry, nie wyrządzić komuś krzywdy przez swój biznes. Tak? I wiele ludzi kiedy coś takiego słyszy, "Z człowieku, to ty jesteś od razu przegramy, jak tak chcesz żyć. Jak ty chcesz płacić wszystkie podatki, ty chcesz przepisów się trzymać, ty chcesz tak żyć, to w ogóle interes w ogóle nie myśl o interesie, bo od razu spajtujesz. Nie ma szans tak prowadzić, mówią. Musisz trochę kombinować, musisz jakieś te robić, musisz jakieś przegrętywać, jeśli chcesz w ogóle być na rynku. No tak mówią, na wierzący tak mówią. Nawet niektórzy wierzący tak mówią. Że trzeba kręcić, trzeba kombinować, żeby się utrzymać, bo inaczej to pff, idziesz na dno. A Bóg mówi, uczciwie. I jeśli tak zrobisz, to po ludzku może to wyglądać, że nie dasz rady. Może po ludzku będzie wyglądało, że spajtujesz. Może po ludzku będzie wyglądało, że to się nie powiedzie. Ale wiedz, że ja jestem z Tobą. Nie bój się. Nie bój się. Bo ja jestem z Tobą. Jeśli Ty będziesz mi wierzyć, Ty będziesz robił delikat, jak to zobaczysz moje dzieło w Twoim życiu. To zobaczysz moje cuda. A więc Bóg chce, żebyśmy stanęli sami w takim miejscu słabości i zaufali Bogu bardziej niż naszemu rozumowi, bardziej temu niż ci wszyscy krzykacze wokół nas mówią, którzy nam mówią, że, że musimy kręcić, kombinować i tak jak świat robi, robić interesy i robić tak, jak Bóg nam przykazał. I wtedy możemy spodziewać się Bożego Błogosławieństwa i Bożych cudów naszej pracy. Weźmy pracownika, który wykonuje swoje obowiązki dla złego szefa, który go nie docenia, który go ciągle tam na najgorsze miejsce i, i w ogóle, wiecie, on się stara, to ja ten nic z nie robi. I co Słowo Boże takiego człowieka mówi? Nie pracuj dla oka ludzkiego, nie pracuj tak, żeby się swojemu Panu przypodobać, ale co? Wykonuj swoją pracę jak dla Pana Jezusa. Z całego serca pracuj. I znowu ktoś powie, to człowieku, co ty wyrabiasz? Co Ty robisz? Ty, no, nikt na Cię nie patrzy. Ty sobie rozluzuj się. Ty sobie siądź, wygodnie odpocznij sobie. Gdzie Ty będziesz teraz tutaj robił? Nikt nie nas nie zobaczy. Chodź, na fajkę wyskoczymy tego. I ludzie, wiecie, tak... Minimalizm, minimalizm, minimalizm, tak? Bo szef nie widzi, bo szefa dzisiaj nie ma. To dzisiaj ludz z tego nie ma. A ten wierzący tam, wiecie, robi. Śmieją się z niego, pukają się w Co? za Fajer, nie? Ale mówi, nie patrz na to, nie patrz na to. Wykonuj swoją pracę jak dla mnie. A wiedz, że nie stracisz swojej zapłaty. Wiedz, że zyskasz daleko więcej niż ci, którzy się z Ciebie śmieją. Którzy mówią, że Ty jesteś przegrany tutaj, że tylko się zajedziesz i nikt Cię nie wyceni. No przejmuj się tym. Postaw siebie w miejscu słabości i rób to, do czego Bóg Cię powołał. Mimo, że po ludzku może to wyglądać rzeczywiście na... że żadnych z tej korzyści nie będziesz miał. Ale Pan Ci mówi, ja na Ciebie patrzę i rób to tak jak dla mnie, a ja tam Ci dopłatę weźmy żonę, która ma niezbyt yy, yy, miłego męża, szorstki, twardy dokucza czasami tej żonie nie tak jak po jej myśli robi i, i jej się wydaje że ona mądrzejsza, że przecież ona wie że w tej sytuacji to tak byłoby lepiej czy tak byłoby lepiej postąpić i to słowo Boże mówi do Ciebie, żono pokornie poddaj się swoim mężom łódź się za Twojego męża kochaj swojego męża potem mu się w pokorze. Mimo, że może Ci się wydawać, że to, taka, to jest taka niesprawiedliwość, to tak, to tak boli, to tak nie powinno być, że ty przecież wiesz lepiej, że to tak, powinnaś tak po swojemu zrobić. Tak. Ale Bóg mówi zaufaj mi, zaufaj. Zrób to, co do ciebie należy. I zostaw resztę mnie. Ja będę za ciebie walczył z nim. Ja go zmienię, ja go tu do, dotnę, tak go uderzę, że on się przewróci. Bóg ma swoje sposoby, żeby zająć się takim mężem, jeśli faktycznie tak jest. Sposoby. A żona nie ma tego męża na niego naskakiwać i mu, i mu dziury w brzuchu wiercić i być jak ta cieknąca rynna, która mu zrzędzi, która go męczy. Nie. czy tam jak panu, posłuszna, pokorna, poddana. Zaufać był. Tak ciężko, nie? Wtedy łatwiej było tak, wiecie, no, przeciwstawić mu się tak, podyskutować z nim, tak go przekonać, jakoś go zepchnąć z tego stanowiska, nie? Jeżeli one, kobiety potrafią, mając swoje metody dzisiaj, kręcić kark temu mężowi. Nie, bo Sał mi swoje miejsce. Postaw się w miejscu słabości. A ja okażę swoją moc. Kiedy ty będziesz słaba, kiedy ty okażesz się, możesz się być myślała, że to nic nie może zrobić, że twoja postawa nic nie robi. Ja uczynię więcej, niż ty sobie wyobrażasz. To samo z dziećmi w posłuszeństwie życiu. I mógłbym mnożyć przykłady, wiecie, już nie czas. Już dawno tutaj wiem, że już waszą cierpliwość nad, nadużywam. Bóg mówi do wszystkich nas w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. Niekoniecznie szukajmy siły, niekoniecznie szukajmy wiecie swojej, ale bądźmy w miejscu naszej słabości, ale żeby być wiernymi Bogu, żeby być posłusznymi Bogu. I wtedy Bóg będzie działał w swoim okay. Kiedy nasze siły są zredukowane, kiedy my wydaje się, że nie mamy szans na zwycięstwo, tak jak tamci 300, jakie mieli, byśmy dali im szansę, inni byśmy nie znali dalszej części historii. Tam z tymi filmami zdeptają. Co im można zrobić przeciwko takiemu zastępowi? Nie ma szans po ludzku. A jednak, jak zobaczycie, jak pewnie wiecie, znać historię dalej, zwyciężyli, pokonali tych 300, tych słabych, tych takich, wydawałoby się do, niż po ludzku nie mających żadnych możliwości. A więc to jest miejsce, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. W miejscu, które często jest niekorzystne dla nas. Ale chce, żebyśmy w pokorze, z wiarą, poddali się Bożemu wezwaniu, nie polegali na naszej mądrości, sile, naszym sprycie, ale żebyśmy polegali na Bogu, na Jego mocy. A wtedy On okaże się wierny, dokona cudów, tak jak w przypadku Gedeona i Jego zastępu. Pozwólcie, że zakończę, czytając fragment z Istury Efezja, z szóstego rozdziału, gdzie apostoł Paweł natchniony Duchem Bożym wzywa nas wszystkich do dobrego boju wiary. List do Efezjan, szósty rozdział od dziesiątego wiersza. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z ciałem, przepraszam, nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać. Pochymy nasze głowy proszę. Kochany nasz Ojcze, Dziękujemy za Twoje święte Słowo. Dziękujemy, że jest ono żywe, że ono działa w nas, że ono pobudza nas do myślenia, porusza nasze serca i faktycznie przenika do głębokości naszych. Dziękujemy za moc tego Słowa. I prosimy, abyś dzisiaj wykonał tą pracę, z którą to Słowo Dzieciel nas posłałeś. Aby pokazać nam, gdzie jesteśmy. Czy rzeczywiście stoimy w wierze, czy rzeczywiście podążamy za Tobą przez wiarę. Czy ulegamy strachowi, lękowi i obawom. I one dyktują nam, co mamy robić i gdzie iść i od czego się odłączyć. Panie pragniemy być ludźmi wiary którzy toczą dobry bój którzy nie kierują się strachem i lękiem przed człowiekiem ale którzy mają w sercach bojaźń przed Tobą i ta bojaźń jest, naszą, jest źródłem naszej mądrości i ta bojaźń przed Tobą jest tym co determinuje nasze decyzje Panie, dziękujemy za to, że Ty masz moc wybawić przez wielu, jak i przez niewielu. I że nie szukasz w nas jakichś wielkich możliwości, wielkiej mocy i siły, ale po prostu szukasz serc, które będą Tobie ufały, które nie będą w sobie pokładały ufności, ale które będą całkowicie swoją ufność pokładały w Tobie, w Twojej mocy, w Twojej sile. Które doświadczą tej prawdy, której doświadczył apostoł Paweł, kiedy napisał Kiedy jestem słaby Wtedy jestem mocny I mam upodobanie w moich słabościach W zniewagach Mam upodobanie w tych rzeczach, które po ludzku Może wydają się Klęską i porażką A jednak w nich okazuje się moc Boża W pośród słabości, w pośród niemocy w tych prześladowaniach, w tych więzieniach, w tych różnych rozterkach i zmaganiach. Kochany Panie, daj, abyśmy i my mieli właściwą perspektywę na te chwile doświadczeń, na te chwile prób, kiedy nas wystawiasz, aby zobaczyć, co jest w naszych sercach, abyśmy i my mogli okazać się wiernymi Tobie, albo upaść w naszej pysze. Dopomóż, kochany Panie, dopomóż proszę, abyśmy nie żyli według modły tego świata, abyśmy nie kierowali się standardami, kierunkami, które ten świat wyznacza. Ale abyśmy bojąc się Ciebie wsłuchiwali się w Twój głos, uczyli się Twoich dróg i z wiarą Panie, postępowali tak, jak nas uzywasz w tym słowie. Ufając, że Ty się zatroszczysz o nas. Ufając, że Ty nam dasz zwycięstwo. Że Ty, Panie, uczynisz cuda. Tam, gdzie po ludzku wydaje się, że tylko czeka nas klęska. No ja byśmy byli też gotowi płacić cenę naszej wierności i uczniostwa. Abyśmy również byli zwycięzcami, kiedy ponosimy szkody tutaj na ziemi. Abyśmy wtedy przyjęli je z radością i z chwałą dla Ciebie. Wiedząc, że mamy nagrodę daleko większą od tej, którą tutaj byśmy mogli zyskać. Wiedząc, Panie, że wszelkie wyrzeczenia, wszelkie koszta, jakie tutaj ponosimy, są gromadzeniem sobie wielkiego skarbu w niebie. To pomóż nam to pomóż nam mieć tę niebiańską perspektywę. Ktoś z Was bracia siostry chciałby się jeszcze pomodlić, to jeszcze jest na to czas. Chcę też jakby umodlić się o żeby było dla mnie to uprawnienie i, i praktyczne wykonanie, właśnie gromadzenie tych spraw w niebie. chętne, na ten cichy głos Ducha Świętego. Może się o to, żeby praktycznie w moim znacznym życiu mogło mieć to miejsce. Żebyśmy patrzyli innymi oczyma. Uczyli się twojej perspektywy o swój lud, panie, mocno stwierdzają, że ty się chcesz troszczyć swój lud, że ty chcesz w ten, ten, który zaopatruje, tam jest. Swój lot dla wszystko, we wszelkie błogosławieństwa, ponad miarę, swoim kościołom. po prostu we mnie chce, ja nie Amen. że z nas, jest słabości może dotycząć różne sfery i wiesz Pan, że Was w życie słaby, czy to, czy to fizycznie, czy to jakoś um, poniżone przez innych, czy, czy w jakichś terapatach finansowych, czy w jakiejkolwiek właśnie sytuacji słabości. Ale wiemy Pani, dziękuję też za to Twoje przypomnienie, że y, to nie musi być miejsce klęski czy jakiegoś, y, y, choć słabości, nie musi Pani być to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie jest smutek, gdzie jest y, y, bezsilność, ale że możemy Pani też, też w takich sytuacjach, jak w takich okolicznościach naszej korzyści oczekiwać i wyłączyć Ciebie o Twoją moc objawienie tego, by Ty możesz uczynić i okształtowanie naszych e, charakterów naszego, naszej wiary w Ciebie naszego zaufania Tobie naszego postrzegania rzeczywistości tymi, według tych duchowych wymiarów nie cielesnych nie ludzkich pomóż nam Panie w naszym życiu, kiedy jesteśmy, czy kiedy będziemy w tym miejscu słabości i braku siły. Pomóż nam Pani nie upadać na duchu, ale uciekać do Ciebie jako siła i rzeczywiście oglądać Twoje działanie, Twoją odpowiedź, której, że Pani, możesz właśnie wtedy w szczególny sposób by brak naszej ludzkiej siły. Pomóż nam Pani uczyć się tych duchowych praw i operować ten duchowo wymiarze coraz pewnie myśleniem, że jednak duchy, postępowanie z duchy też podobać Tobie.